Cóż, to też była przemoc, tyle że innego rodzaju. Wark, zabierzcie ich do domu stada, ale kobiety i mężczyzn zamknijcie osobno. Poreciłam, po czym zwróciłam się do Wilczyc z Watachy. Mogę wam z tym pomóc. I to nie musi przesądzać o tym, czy zostaniecie na terenie stada, ale to ostatnia chwila, byście zważyły w sercu, po której stronie stoicie. Kolejnej szansy nie będzie. A potem odwróciłam się i ruszyłam w stronę Olafa. Nadal wyglądał blado, pocił się na całym ciele. Mogłam zdjąć klątwę, ale nie zdołałam cofnąć całkowicie wyrządzonych przez nią szkód. Koniec na dziś, Olaf. Wrócimy do tego rano. A teraz idź grzecznie pod prysznic, spłucz resztki zaklęcia solą i bieżącą wodą. Potem pogadamy. Nie kłócił się, nie dyskutował. Przez chwilę kłócałam przy ciele Edmunda, zanim strażnicy go nie zabrali. Patrzyłam na jego dłoń ani śladu czerni, choć trzymał tę cholerną kulkę wystarczająco długo, by ciepło skóry rozmiękczyło woskową łupinę. Istniał tylko jeden sposób, by tak się stało. Zaklełam cicho i ruszyłam do swojego domku. Też potrzebowałam solnego peelingu, doładowania baterii, odbudowania osłon, a potem odpowiedzi. Salcia i Biarka szli obok mnie, milczący. Wyczuwali mój kiepski humor. Nic z tego nie jest twoją winą, powiedziałam do wilka, który poczucie winy wypacał jak inni adrenalinę. To czemu czuję, że gdyby nie ja, nic z tego by się nie wydarzyło? Zapytał cicho. Bo masz więcej empatii i sumienia w małym palcu niż twój ojciec w całym ciele. To on ponosi winę. I to on zebrał co posiał. Dodałam, wiedząc, że mimo ich popopranej relacji, biarka nie przeszedł obok ciała ojca obojętnie. Rozdział 50. Kolejny raz błogosławiłam zapasy soli, które Inga zgromadziła w domku. Stałam pod prysznicem, czując jak woda zmywa osad czarnej magii. Tarłam ciało grubą morską solą, jak pilingiem. Będę potrzebować pół butelki balsamu, żeby potem nie uszczyć się jak po spaleniu na słońcu. W głowie wciąż obracałam elementy, które nie pasowały mi do układanki. Gdy już myślałam, że mam pełny obraz, Przypominałam sobie o kolejnym detalu, który nijak nie współgrał. Jak puzel z innego zestawu. Po czterdziestu minutach z mokrymi włosami i ciałem zaczerwienionym od ostrego tarcia wyszłam spod prysznica. Czułam się, jakbym przebiegła maraton goniona przez hordę zombie. Przepalenie śmiertelnej klątwy robi z organizmem paskudne rzeczy. Pustka we mnie nie zniknęła i nie zniknie, dopóki nie naładuję się z powrotem. To nagły brak magii, którą przepaliłam, doskwierał mi i budził dyskomfort. Miałam pomysł, jak temu zaradzić, ale wszystko w swoim czasie. Wycierałam się ręcznikiem, kiedy poczułam muśnięcie tej samej magii, którą wyczułam już wcześniej w lunaparze. Przez chwilę chciałam ją zignorować, ale przypomniałam sobie, że poza mną w domku jest delikatny wilk, o którym choć był pełnoletni, nie umiałam myśleć inaczej niż o chłopcu, oraz dziewczynka, która na stres reagowała podpalaniem, a której nerwy zostały w ostatnim czasie szargane. Owinęłam się ręcznikiem i wypadłam z łazienki. Salonik i sypialnia były puste. Wyszłam na werandę i tam ich zastałam. Po jednej stronie stołu siedzieli salcia z ogniem w oczach i napięty jak struna biarkę, a po drugiej, rozparte wygodnie Feni faoil Moja praprzodkini, bogini wilków i mój osobisty genetyczny ciężar. Nie strasz młodzieży. Mieli ciężki dzień, powiedziałam stanowczo. Ale że ja straszę? zapytała z miną niewiniątka. Jakby nie była wielką wilczycą w skórzanej zbroi noszącej tyle śladów krwi, że ekipa od badania DNA miałaby zajęcie na rok. Z twarzą przeciętą makabryczną blizną i włosami jak u baby Jagi. A teraz jeszcze wydłubywała sobie nożem brud spod paznokci, który prawie na pewno był zaschniętą krwią. I uśmiechała się szeroko, pokazując wszystkie zęby, co u wilków nie jest bynajmniej oznaką sympatii czy przejawem radości. Fanny fuknęłam. Zachowuj się proszę, bo nie mam sił na zabawę. No przecież się zachowuję. — Przyszłam ci tylko pogratulować. Bardzo ładnie sobie poradziłaś z tym zamachem. I muszę przyznać, nieźle ci w tych sowich skrzydłach mają rozmach — powiedziała. — Widziałaś to? — zapytałam podejrzliwie, bo sobie skrzydła zniknęły pod prysznicem, gdy wyczerpała się ostatnia rezerwa magii. — No przecież — odparła zadowolona z siebie. — Miło z twojej strony, że zareagowałaś. — Przecież jestem — Sama naciskałaś, że mam się nie wtrącać, bo chcesz rozwiązywać swoje sprawy po swojemu. Gdybyś nie ogarnęła, to bym się włączyła po swojemu, dodała. Cóż, miała rację. Nie przedstawisz mnie? zapytała z urażoną miną. I nagle jej urocze zachowanie po przybyciu nabrało sensu. Nie widziałyśmy się, odkąd objęłam pieczę nad salcią. Ale może według jej standardów powinna ją od razu powiadomić, wezwać czy sama, nie wiem... Wysłać kartkę. Podtrzymując suwający się ręcznik, nadrobiłam to niedopatrzenie. Przepraszam. Pani to Salomea, moja podopieczna. Żywiołak ognia, więc nie próbuj z nią igrać. Opiekujemy się nią z Mironem. A to biarkę wilkę z mojego stada. Do niedawna w tarapatach, teraz pod moją ochroną. Kochani, poznajcie Fao tiarne, wilczą boginię i moją pra, pra, pra kilka razy, babcie. Powiedziałam formalnym tonem. Może wypadłoby lepiej, gdyby nie kapało mi z włosów, a ręcznik, ciężki od wody i nieznośnie śliski, uparcie nie dążył do mojej kompromitacji. Dajcie mi chwilę, tylko się ubiorę i bardzo proszę żadnych awantur, dopóki nie wrócę. Zawołałam i wbiegłam do domu. Ubrałam się błyskawicznie, owinęłam włosy mniejszym ręcznikiem i wróciłam na werandę. Nic nie płonęło, więc Fanny nie uznała moich słów za wyzwanie. Postukiwała palcami o blat i przyglądała się wilkowi z uwagą, a on, ku mojemu zaskoczeniu, utrzymywał kontakt wzrokowy i nie wyglądał na spiętego. Najwyraźniej nie chodziło tu o hierarchię, tylko o coś zupełnie innego. W końcu fani uśmiechnęła się z zadowoleniem, a jej oczy błysnęły srebrem. To bardzo rzadki dar, chłopcze, i bardzo użyteczny. Dobrze, że trafiłeś do stada mojej prawnuczki. Nie za wiele umiem, mruknął zawstydzony. Ale cieszę się, gdy mogę komuś pomóc. Kiwnęła głową. Tu nie wystarczy łód szczęścia, który ci się trafił w ruletce genetycznej. Potrzebujesz nauki. Mogę ci w tym pomóc. Nie jesteś pierwszym białym wilkiem, którego spotykam na swojej drodze. Chłopak spojrzał na mnie niepewnie. Mówi o twoich szamańskich umiejętnościach, podpowiedziałam. Ja nie widuję duchów, zaprzeczył. Pani parsknęła śmiechem. Jak chcesz, możesz zacząć, ale to żadna frajda. Głównie jęczą, marudzą i utyskują na dzisiejszą młodzież, powiedziała rozbawiona. Jest wiele rodzajów szamanów, dodałam, będąc względnie na świeżo po rozmowie z Witkacem. Niektórzy walczą z duchami, inni idą ścieżką brata niedźwiedzia i leczą, jeszcze inni są przewodnikami duchowymi. Ty potrafisz wejść w czyjeś sny, a wcześniej znalazłeś sposób, by uzdrawiać. Ja bym przyjęła ofertę, Fanny. Jest tylko w połowie tak szalona, jak się wydaje. Stwierdziła ma stara wilczyca roześmiała się, jakby usłyszała komplement. A potem, zerkając na salcie, zapytała – Urocze dziecko, długo z tobą zostanie? – Jak długo będzie chciała? – odpowiedziałam odruchowo. Oczy dziewczynki rozszerzyły się niczym dwa spotki. A mnie przyszło coś do głowy. – Fanny, potrafisz zrobić dla niej kotwicę w rzeczywistości? Ktoś niepokoi ją w koszmarach, boję się, że zrobi jej krzywdę. fani zgrzytnęła zębami. Znam go może? zapytała z pozornym spokojem. Nie Odyn, ani nie Loki. Jeśli o to pytasz. Odparłam, bo w jej świecie to byli najczęściej winowajcy. Demon, zajmę się nim, ale chcę, by do tego czasu mała była bezpieczna i nie bała się zasnąć poza wzmocnionym kręgiem. Pomożesz, czy mam się umówić z Julianą? Prychnęła z niesmakiem, jakby sama myśl, że Juliana potrafi coś, czego ona nie umiałaby zrobić lepiej, wyraźnie ją drażniła. Idź zobacz, co z Olafem nie wyglądał najlepiej. My tu ogarniemy kotwicę. Biarka też powinien się nauczyć, jak ją zrobić, przyda mu się. Dodała i machnęła dłonią ze zniecierpliwieniem, jakbym przeszkadzała jej w oglądaniu ulubionego serialu. Westchnęłam i ruszyłam do głównego domu. Miała rację. Olaf nie wyglądał najlepiej. Może gdybym dotarła do niego 15 sekund szybciej. Mój domek dzieliło od głównego domu ledwie dwieście metrów, ale kiedy dotarłam na miejsce, czułam, że pod spływa mi wzdłuż kręgosłupa, a głowa robi się dziwnie lekka. Ciągnęłam na pożyczonym czasie i to upokarzające zmęczenie skutecznie mi o tym przypomniało. Nawet otwarcie ciężkich drewnianych drzwi było pewnym wyzwaniem. Musiałam się też koncentrować na oddechu, by nie sapać jak lokomotywa. Pocieszało mnie tylko to, że nie ja jedna wyglądała mnie szczególnie. Olaf siedział przy kuchennym stole, czerwony jak ugotowany rak. Inge natarła go solą tak dokładnie, że pewnie nie została mu ani jedna martwa komórka skóry. Zmęczenia nie dałby rady ukryć, choćby próbował zamaskować głębokie cienie pod oczami najlepszym korektorem. Ale żył. Oddychał. Jego serce biło. A niewiele brakowałoby było inaczej. Wiedziałam, że dojdzie do siebie szybciej niż ja. Zastosował wilczą strategię – zajadanie zmęczenia milionem kalorii. Kiedy weszłam do kuchni, właśnie obgryzał pieczonego kurczaka metodą, która lepiej sprawdzała się przy kolbach kukurydzy. Trzymał ptaka oburącz i wgryzał się w mięso z cichymi mlaśnięciami. Inge krzątała się wokół, donosząc coraz to nowe półmiski. Jakby budowała z jedzenia mur obronny, który miał odgrodzić miłość jej życia od śmierci. Olaf uśmiechnął się blado na mój widok i uniósł na wpół obgryziony ptasi szkielet. Chcesz też? Na razie mój żołądek na samą myśl o jedzeniu strajkuje. Przyznałam, opadając na ławę. W skali od jeden do dziesięciu jak się czujesz? Zapytałam, przyglądając się cieniom pod oczami i szarości skóry, która wyzierała spod zaczerwienienia potarciu. Żyje, z grubsza. Taki pięć na dziesięć co stanowi postęp, bo przed prysznicem i jedzeniem dawałem sobie, hojnie szafując optymizmem, góra dwa, odpowiedział. Wypuścił powietrze z głośnym świstem. Ramiona mu lekko opadły, a potem cicho, jakby nie chciał, by usłyszał go ktokolwiek poza mną, wyznał... To było upiorne, Dora. Lodowate cholerstwo sunęło prosto do mojego serca, a ja nic nie mogłem zrobić. Zamieniało mi krew w lód i zamroziło mojego wilka. Nie był w stanie choćby drgnąć. Przeżył to równie poskudnie jak ja. Nawet gdy zerwałaś tę maź z mojego ciała, nie od razu się ocknął. Myślałem, że już po mnie, po nas. A kiedy szarpnęłaś? Myślałem, że wyrwiesz mi duszę razem z tym głównym. Wpiło się we mnie tak głęboko, że to wcale nie jest przesadna metafora. Ze współczuciem sięgnęłam nad stołem i poklepałam go po przedramieniu. Nie było czasu na delikatność. Wybacz, że sprawiłam ci jeszcze więcej bólu, powiedziałam cicho. Wzruszył ramionami, ale strach w jego oczach wciąż się tlił. Jakby echo tamtego mrozu i martwoty wciąż rzucało na niego długi cień. Oboje przeżyliśmy trudno o lepszy wynik. Kto by się spodziewał że taka niby konserwatywna szuja zagra tak niską piłkę. Tak się obruszał na wiedźmy w stadzie, a sam chciał przejąć władzę czarną klątwą. Czy tylko ja widzę tu ironię? Przytaknęłam też to zauważyłam. I nie mogłam się oprzeć myśli, że ten sam typ, który chciał wyrzucić ze stada geja, nie widział nic złego w tym, że bawi się czarną magią i planuje morderstwo. Podwójne standardy w pełnej krasie. Za późno się zorientowałam. Wyczułam magię, ale myślałam, że to Fani, która kręciła się w okolicy. Krzyczałam, żeby cię ostrzec, ale w tym chaosie nie mogłeś usłyszeć. Ciągle czułam się winna z tego powodu. Olaf pokręcił głową. Dora, przecież ja cię usłyszałem. Dlatego zabiłem go raz, dwa, choć miałem inne plany. Chciałem go upokorzyć, nie zabijać, ale cóż. Dostał, na co zasłużył. Odłożył kości na talerz. Za to temat watachy nabiera rumieńców, nie uważasz? Dodał, zerkając na mnie spod oka. Miał rację. Gdyby chodziło tylko o Biarkę, mogłam dać im drugą szansę, jeśli chłopak by tego chciał. Ale teraz? Nadal nie rozumiałam wszystkiego i wiedziałam, że muszę dokopać się do sedna tej historii. Wciąż miałam zbyt wiele pytań, by spokojnie zasnąć. Muszę z nimi pogadać. Z kobietami też. Muszę się dowiedzieć, kto im uplutł te cholerne klątwy. A potem znajdę gnoja i wyrwę mu serce gołymi rękami. Wycedziłam. Olaf uśmiechnął się leniwie. Planowałem uciąć sobie z nimi pogawędkę, gdy tylko zjem, przyznał. Spodziewałam się tego. Poczekasz trochę? Poprosiłam. Na co konkretnie? Uniósł brew. Podejrzewam, że wilczyce są spętane zaklęciem milczenia. Jeśli je teraz przesłuchasz, możesz je zabić. Zwłaszcza jeśli zechcą ci pomóc. Patrzył na mnie z niedowierzaniem. Te ślady na szyjach to nie były siniaki, wyjaśniłam. Odchylił się na krześle i zagwizdał. Skoro tak bardzo zależało mu na ich milczeniu, to znaczy, że mają o czym opowiadać, zauważył. Dasz radę to z nich zdjąć? Przytaknęłam. W normalnych okolicznościach mogłabym nawet od razu, ale w tej chwili prędzej padnę na twarz i już nie wstanę. Zjechałam z magią praktycznie do zera. Gdyby stado mnie nie wsparło podczas spalania klątwy, leżałabym teraz w lesie nieprzytomna i wydrenowana do cna. Czego ci trzeba? Zapytał z niepokojem. Parę godzin na plaży powinno wystarczyć, zapewniłam. Kiedy odbuduję zapasy, zajmę się zaklęciem i zbadam klątwy. Brzmi jak plan, zgodził się. Niech się spocą w gościnie naszych lochów. Lochy? Było określeniem nieco na wyrost, Lochy miał już w trumnie, a tu była prosta piwnica. Nie żeby mi to robiło wielką różnicę, bo też szczerze jej nie lubiłam. Zło zawsze zdaje się czyhać poniżej poziomu gleby. Możesz wysłać warga i jego ekipę do domów członków Watachy. Może coś odkryją, na przykład skąd wzięli te klątwy i co za nie oddali. Nikt przecież nie zrobi czterech czarnomagicznych klątw za pudełko czekoladek. Już są w drodze, powiedział. A jeśli nic nie znajdą, zostają nam członkowie watachy. Może kobiety będą bardziej rozmowne, kiedy zdejmiesz z nich klątwę. Bo na szczerość i potrzebę spowiedzi u facetów bym nie liczył. Wtedy napuszczę na nich Fanny. Jest żywo zainteresowana tą historią i myślę, że miała ich na radarze wcześniej niż my. Olaf wypuścił z siebie świst pełen frustracji. <śmiech> Miło, że się tym z nami podzieliła, mruknął z przekąsem. Powiedz jej to, a dla dobra komunikacji będzie do ciebie wpadać raz w tygodniu, zauważyłam. Olaf odchrząknął, jakby kęs kurczaka stanął mu w gardle. M -m -m, to miłe, że chcę pomóc, powiedział dyplomatycznie. Nie moglibyśmy wymagać więcej zaangażowania, dodał. Wracałam do domku, powłócząc nogami. Najchętniej zwinęłabym się pod kołdrą i przespała dwa dni, choć wtedy mogłabym się już nie obudzić. Na szczęście byłam w idealnym miejscu, by rozwiązać ten problem szybko. Bez dwóch godzin jazdy autostradą. Przez chwilę zastanawiałam się, czy zostawić Salcie i Biarkę na terenie stada i wybrać się na plażę w pojedynkę, ale odrzuciłam ten pomysł. Po pierwsze, naprawdę nie nadawałam się do prowadzenia pojazdów. A po drugie, liczyłam, że i na ich nerwy może będzie miało zbawienny wpływ. Gdy dotarłam do domku, fani już nie było. Powiedziała dzieciakom, że ma coś do załatwienia i wróci niedługo. Wcześniej przygotowała dla Salci idealną kotwicę w postaci supełkowej bransoletki. Nawet jej nie dotykając, czułam silną magię, której wpompowała w ten sznureczek zdecydowanie więcej niż było konieczne. Jeśli dziewczynka znów zaplącze się w sny, albo demon spróbuje ją w nich uprowadzić, wystarczy chwila, by wróciła do swojego ciała. Jak tam dzieciaki? Kto chce poznać uroki listopadowego Bałtyku? Zapytałam, wyciskając z siebie resztki energii. Brzmi lepiej niż borowanie zęba albo wyprawa nago na biegun północny. Przyznał Biarkę, ale wstał, gotowy na przygodę. Ze mną nie będzie ci zimno, zapewniła Salcia, ściągając z wieszaka kurtkę. Biarkę, ty masz prawko? Zapytałam chwilę później, gdy staliśmy przy moim aucie. Mam, ale jeżdżę tylko z automatyczną skrzynią biegów, przyznał oparłam czoło o zimny metal drzwi. Potrzebowaliśmy kierowcy. Ja właśnie przestałam widzieć kolory. Rozdział 51. Bjorn na szczęście nie miał żadnych planów na resztę dnia ani wieczór, więc zgodził się zostać naszym kierowcą i opiekunem młodzieży, kiedy ja będę zajęta aktywną próbą przeżycia. Jeszcze zanim dojechaliśmy do drewnianej ścieżki prowadzącej na prywatną plażę nieopodal domu Juliany, wiedziałam, że jadę na oparach. Odwróciłam się w stronę Salci i Biarkę, próbując robić dobrą minę do złej gry. Słuchajcie, to może wyglądać trochę niepokojąco, ale pamiętajcie, nic mi nie jest i nic mi nie grozi, dobra? Przytaknęli, choć nie wyglądali na przekonanych. Cóż, sama nie byłam. Łatwiej byłoby wykrzesać z siebie trochę optymizmu, gdyby świata nie spowijał filtr grobowej szarości. Nawet Salcia, z jej ognistymi włosami, piegami i połyskującymi płomieniami w oczach, wyglądała teraz jak wersja siebie z popiołów i gorzkich żalów. Zabiorę ich na mały spacer, damy ci mnóstwo przestrzeni. Zaproponował Bjorn, który szybko pojął zasady gry pod tytułem Nie martwimy młodziaków i tak mają ciężko. Mimo to co chwila rzucał mi zaniepokojone spojrzenia, gdy mięśnie zaczęły mi drżeć, jakby szwankowała elektryka w moim ciele. Rozebrałam się szybko, gdy tylko zaparkowaliśmy. W samej bieliźnie i kocu robiącym za pelerynę poczłapałam do świętego miejsca, gdzie woda i ziemia stykały się w burzliwym romansie, a wiatr hulał jak oszalały, niosąc magię Pani Północy w najczystszej i niedoścignionej postaci. Zostawiłam koc na piasku, tam gdzie nie było ryzyka, że fale go zmoczą i weszłam do morza. Tuż powyżej kolan trzęsłam się z zimnej pustki, która doprowadzała mnie prawie do łez. Pierwszy podmuch wiatru, który uderzył we mnie z gwałtownością zbliżającego się sztormu, prawie powalił mnie na tyłek, ale zanim to się stało, wiatr owinął się wokół mnie i podtrzymał w pionie. Pierwsze drobiny magii zaskwierczały na mojej osłabionej aurze, przyklejały się do skóry i wnikały głębiej w niezmierzoną pustkę, która zasysała je jak próżnia. Bogini była łaskawa. Wiatr nabierał siły i mocy, a ja razem z nim. Odpłynęłam. W jednej chwili byłam na plaży, w drugiej... Moja świadomość oderwała się od ciała wciąż dykoczącego z zimna i zaczęła unosić się gdzieś w musującej od magii jak samitnej ciemności wypełnionej szeptami. Szum morza kołysał moje zmysły. Wyciszał zmartwienia i smutki. Przez chwilę był tylko on. Odgłos fal rozbijających się o moje uda. Łagodny plusk, gdy sięgały plaży za moimi plecami. Wiatr szeptał, gwizdał, świszczał. Pocieszał w zmartwieniach, wywiewał z głowy zwątpienie i troski. Pustka we mnie stała się lekkością i czułam, jak unoszę się niczym luźna chmura komórek, a wiatr przenika przez nie, zostawiając między nimi drobiny magii, które miały mnie znów poskładać. W kobietę, którą jestem, w wiedźmę, którą się urodziłam. W głowie mi szumiało, gdy stałam z rozrzuconymi ramionami. Zanurzona połuda w morzu z pustką, która jaśniała każdą drobinką. Dawno już nie byłam w stanie się upić, ale mój stan był najbliższy lekkiej głowie po kilku kieliszkach szampana, gdy każde słowo może wywołać niekontrolowany śmiech, a wszystko wydaje się zabawniejsze, bardziej wyraziste. Magia wyczuwała moją pustkę i chciała mnie napełnić jak najprędzej, napierała więc ze wszystkich stron. Zbyt gwałtownie, na granicy bólu. Nagle byłam świadoma swoich żył i tętnic, gdy krew nasycona magią musowała i rozpychała się w nich, krążąc szybciej niż zwykle. Czułam obecność pani północy. Nie odzywała się, ale wiedziałam, że tam jest i się o mnie martwi. Ja już się nie martwiłam, bo po raz kolejny okazała mi łaskę, dzieląc się swoją magią, swoim oddechem. Nie czułam zimna. Cała byłam pulsowaniem, wrzeniem, gorączką. Kolory wróciły, gdy moja aura zaczęła wirować wokół mnie, a moje skrzydła rozwinęły się kolejny raz. Migotliwe, delikatne, sowie zakłopotały widmowymi piórami na wietrze, po czym owinęły się wokół mnie jak kokon z magii i ciepła. Nieznośna lekkość ustępowała rozkosznemu poczuciu pełności, zakorzenienia, przynależności. Bogini szeptała w wichurze błogosławieństwo i słowa mocy, wiedząc, że jej potrzebowałam. I wiedząc, że to jeszcze nie koniec, że mam przed sobą kolejne wyzwania. Tym razem nie było euforii, była determinacja. Musiałam ochronić tych, którzy na mnie polegali i potrzebowali ratunku. A że ta gromada rosła, ja też musiałam urosnąć. Musiałam wziąć więcej niż sądziłam, że zdołam. Szeptałam podziękowania dla Pani Północy i przyjmowałam błogosławieństwo. Nie czułam upływu czasu. Zawieszona w magii i zanurzona w falach. A gdy byłam już pełna tak, że nie potrafiłam zmagazynować ani grama więcej magii, zaczęłam od nowa splatać osłony, sięgając po hojne zapasy mocy, które wiatr wciąż zaganiał w moją stronę. Warstwa po warstwie odbudowywałam to, co pękło przy przepalaniu klątwy. Skrzydła cofnęły się, aura zniknęła pod osłonami, a ja gwałtownie otworzyłam oczy, czując się znów sobą. Zamrugałam w kompletnej ciemności. Ile czasu minęło? Odwróciłam się w stronę plaży w lekkiej panice. Odetchnęłam, widząc z daleka płomienie ogniska, a w ich świetle siedzących po turecku salcie i biorna. Biark z jakiegoś powodu znów w wilczej formie leżał z głową wspartą na kolanie dziewczynki. Dopiero po chwili zauważyłam Julianę. Wyczuła moje spojrzenie, uniosła głowę i uśmiechnęła się łagodnie. Podeszłam do koca porzuconego na piasku. Bjorn położył obok moje ciuchy i ręcznik, więc szybko się wytarłam, naciągnęłam spodnie i bluzę, a koc zarzuciłam na ramiona. Ruszyłam w stronę ogniska, mijając po drodze wielki zamek z piasku, z czterema wieżyczkami, mostem zwodzonym i fosą oplatającą potężną bryłę. Naprawdę mieli mnóstwo czasu do zagospodarowania. Cała kompania trzymała nad płomieniami kijki z nabitymi kiełbaskami. Juliana musiała je przynieść, a teraz piknikowała z moimi przyjaciółmi. Wyglądała lepiej. Jakby i jej ciężar powoli ustępował, gdy wyszła do ludzi i pozwoliła sobie na drobne radości. Opadłam na piasek obok nich i przyjęłam odbior na kijek z przypieczonymi solidni kiełbaskami. Jak długo? – zapytałam cicho. Cztery godziny dwadzieścia minut, odpowiedział wilk. Tym razem bez euforycznej nimfy, co? Serce za ciężkie na pląsy, przyznałam, choć teraz lżejsze niż przed przybyciem na plażę. Dobre i to, stwierdził wręczając mi pajdę bagietki z kiełbaską. Zjadłam ją tak szybko, że poparzyłam sobie język. Nie było bardzo strasznie, zapewniła mnie Salcia. Właśnie dlatego cieszyłam się, że nie zemdlałam i nie padłam jak żywa kłoda, jak się zdarzało przy mniejszych wydrenowaniach. Nie potrzebowała takiego obrazu w głowie. Fantastyczne ognisko, zmieniłam gładko temat. Myślę, że życie byłoby znacznie milsze, gdybyśmy częściej siedzieli przy ognisku i słuchali, jak trzaskanie płomieni i szum fal splatają się w muzykę duszy. Przez chwilę panowało błogie milczenie. Zajadaliśmy kiełbaski... A potem przyszła pora na pianki i na kawałki jabłek, które Juliana z wprawą nabijała na patyki i posypywała cynamonowym cukrem zmieniającym się w ogniu w cieniutką warstwę karmelu. Nachyliłam się do Biorne i zadałam pytanie, które nie dawało mi spokoju. Czemu Biarkę znów się zmienił? Martwiłam się, że po tak długim życiu w ludzka skóra zaczynała go uwierać. Równowaga między wilczą a ludzką stroną była istotna. A trauma dodatkowo mogła wszystko komplikować, albo, co gorsza, wyczuł zagrożenie dla Salci i przyjął formę, w której mógłby działać w jej snach. Nie zamartwię się. Po prostu chciał spróbować kąpieli w wilczej formie, bo nigdy tego nie robił. Myślę, że przez ostatnie dziesięć lat, zanim wrócił do stada, rzadko się zmieniał i teraz to wszystko jest dla niego nowe i ekscytujące. Uspokoił mnie Bjorn. Cóż, pluskanie się w listopadowym morzu w futrze to pewnie milsze doświadczenie niż w ludzkiej skórze, przyznałam. Wilk łypnął na mnie z zapłomieni i uśmiechnął się tak, jak tylko on potrafił. Mogłabym trwać w tej chwili bez końca, ale życie wzywało. Salcia wygasiła ognisko, wchłaniając płomienie i ruszyliśmy powoli w stronę samochodu. Po drodze wykorzystałam okazję, by zapytać Julianę o klątwy. Czy znała kogoś, kto potrafiłby upleść coś takiego? Pokręciła głową. Od ponad stu lat nie ma na moim terytorium nikogo, kto splatałby klątwy w ten sposób. Zapewniła, a potem spochmurniała. Co nie znaczy, że ktoś się tu nie osiedlił podczas mojej nieobecności. Dowiem się kto, to idem ci znać, obiecałam. Koniecznie. Aiden powinien częściej wychodzić z domu, bo całkiem zdziwaczeje. Powiedziała, a ja musiałam się uśmiechnąć na myśl, że likwidacja czarnej wiedźmy... Mogłaby być dla niego miłą odskocznią od prób namówienia Juliany do jedzenia i nie zamartwiania się. Myślę, że ona już z tobą zostanie. Stwierdziła nagle, zerkając na salcie, która szła, trzymając dłoń na karku biarkę. Pasuje do ciebie. Tak właśnie wyobrażałam sobie twoje dziecko, odkąd uparłaś się, by oddać serce piekielnikowi. Nie wiem, czy pozwolą jej z nami zostać, przyznałam, Jakbyś kiedykolwiek słuchała zakazów, gdy szło o potrzeby serca, odparła i objęła mnie mocno. Czasem dzieci same do nas przychodzą, nie jako niemowlęta, ale jako wyrośnięte pannice. Powiedziałam cicho i uścisnęłam jej dłonie. Spojrzała na Salcie, a potem na mnie, jakby dopiero teraz dostrzegła te paralele. Może niektórym nie jest pisane rodzenie, żeby ich serca mogły pomieścić wszystkie dzieci, które potrzebują miłości, szepnęła. Jedno kochałabym do szaleństwa, aż świat przestałby istnieć. A to, jak dowodzi przykład ducha, który działał tuż pod moim nosem, nie byłoby bezpieczne. Nie wiedziałam, czy to racjonalizacja, czy faktycznie znajdowała w tym pocieszenie. Mogłam tylko przytulić ją raz jeszcze i wrócić do auta. Mój telefon leżał na desce rozdzielczej, a gdy nim poruszyłam, ekran rozbłysnął powiadomieniami. Olaf dzwonił sześć razy. Wark dwa. Coś działo się w domu stada. Rozdział pięćdziesiąty Dom stada był oświetlony jak choinka. Jarzyły się też wszystkie lampy między drzewami i na ścieżce prowadzącej do mojego domku oraz do budynku przedszkola. Co do cholery, rzuciłam wyskakując z auta, zanim Bjorn zdążył porządnie zaparkować. Olaf wyszedł mi naprzeciw od strony głównego wejścia. Co się dzieje? spytałam zaniepokojona. Twoja prababka wróciła. Powiedział z lekkim wyrzutem. I to uzasadnia tę iluminację, widoczną chyba z orbity? Nie od razu wiedzieliśmy, że to ona. Przyprowadziła posiłki, a potem obie postanowiły pobawić się w ganianego z wartownikami. Wyjaśnił. Mmm, westchnęłam. Nie musiał nawet mówić, kogo ściągnęła. Kochałam moją pra-pra-babkę, a jej najlepszą przyjaciółkę darzyłam zdrową mieszaniną szacunku i strachu. Choć każda z osobna miała tendencję do siania zamętu, razem potęgowały ten efekt. Foliedy w boskim wydaniu. Pogrywanie ze śmiertelnikami przychodziło im tak naturalnie jak oddychanie. Co zrobiły? Zapytałam z rezygnacją. Najwyraźniej Badb odciągała uwagę wartowników, żeby fao Tiarna mogła się dostać do więźniów na swoje prywatne przesłuchanie. Dowiedziała się czegoś? Cholera wie. Zabarykadowała się z nimi w piwnicy i nie reaguje na moje prośby, żeby zakończyć tę szaradę. Żyją? Wzruszył ramionami. Nie czułem krwi przez drzwi. Ale zapach jej magii jest tak intensywny... Że pewnie nawet szwadron jadących siarką demonów nie dałby rady go ukryć. A Badb? Ciągle gdzieś tu się kręci. Najwyraźniej no na ciebie czeka, bo ma ci pomóc. Co one znowu wykombinowały, jęknęłam. To twoja rodzina. Więc kto ma wiedzieć, jeśli nie ty? Odparł z jawną złośliwością. Wyciągać mi pokrewieństwo w takiej chwili to naprawdę niskie zagranie, mruknęłam. Nie dyskutuję z faktami. Pacnęłam go lekko w ramię. Ale przecież nawet nie mogłam się z tym kłócić. Gdyby Fani nie odkryła naszego odległego pokrewieństwa, pewnie nie pojawiłaby się w stadzie. Z drugiej strony, wiele stad złożyłoby ofiarę z pierworodnych za taki matronat i wsparcie. Jak to z bogami bywa? Rachunek zysków i strat jest płynny. Gdzie badb? Zapytałam. Wiadalni. Inge zwabiła ją ucztą, bo doprowadzała wartowników na skraj załamania nerwowego. Dobrze kombinuje. Bjorn, zaprowadzisz Salcie i Biarkę do domu? Poprosiłam. Wilk skinął głową, a ja wiedziałam, że zostanie z nimi do mojego powrotu.